Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hity hit, i gnioty. Wszystko, wszystko co mroczne, strażne i tajemnicze znajdziesz zaszczyt, na necropolitanblogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 12 lutego 2022 roku. Słuchacie właśnie 381 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami fanatyk B-klasowej grozy spod szyldu Phantom Pressu Primy i Amberu, szczególnie twórczości Tomasa Anglera, czyli Michał Dżeryjakowicz. Witam Cię, Michale. Czołem, Szymas. Witam wszystkich po drugiej stronie głośników oraz jest z nami także fanatyk Hastura, czyli ja, Szymon szymasz Witamy Witam również. Spotykamy się po dłuższej przerwie, by kontynuować naszą rozmowę o zbiorze opowiadań Nocne. Nocne, czyli debiutancki zbiór, pierwsza książka Pawła Matei, redaktora Karpenoktem memiarza grozonetu naczelnego i naszego właśnie znajomego z redakcji karpiowej. Um, jeszcze gdy chodziłem do podstawówki to był tam taki Paweł i ja jechałem na rowerze i go spotkałem i potem jeszcze pojechałem do Biedronki na lody i w drodze do domu wtedy jeszcze już do domu. Przypominam o tym, ale jednocześnie zaznaczam, że wszystkie opinie, z którymi się tutaj zapoznacie, będą zupełnie uczciwe, szczere. No i zresztą Paweł też zbiera na razie praktycznie same pozytywne recenzje, bo jednak jest to zbiór na który długo czekaliśmy, ale też no było warto, by jest mocno dopracowany. No i dzisiaj zapoznamy się z pięcioma tekstami, czy zapoznamy się, no zapoznamy was, opowiemy wam o, spróbujemy zrecenzować, czy może jakoś, nie wiem, zinterpretować, wyłożyć wam pięć kolejnych tekstów. Ja już sobie tutaj otworzę na tym spisie treści. Ostatnio omawialiśmy dla was opowiadania Małoremów, Ktoś Powinien Coś Z tym Zrobić, Sadystyczny Masowy Mord i Chrobot, Który Mnie Kocha. Dzisiaj przyjdzie czas na Epilog do Płomieni Śmierci, Fałszywe Wspomnienie, Fikcję na Ulicy Krzywej, Taniec Panny Sauer czy też Zauer i na opowiadanie bez tytułu. Pięć tekstów i na ostatnią, trzecią rozmowę zostaną nam teksty 4. No i wtedy też pokusimy się o małe podsumowanie. Nim teraz zaczniemy, chciałbym tylko zaznaczyć, że ta ilustracja, którą widzicie na wklejce na początku książki, ja wtedy w tej pierwszej rozmowie tak się zastanawiałem, czy to nie jest ilustracja do opowiadania Mało rymów, Okazało się, że nie. Że jest to ilustracja do fikcji na ulicy Krzywej, dla mnie tu i tu pasuje, więc w sumie to tym lepiej. Tylko tak prostuje. I co, Jerry, przechodzimy do pierwszego tekstu? Tak, jedziemy. Nie ryczy z bólu ranny łoś. Epilog do płomieni śmierci. Wspominaliśmy o tym na koniec poprzedniego nagrania, że to będzie mocny start w tej kolejnej rozmowie. To jest tekst też, nie wiem, czy nie najdłuższy w tym zbiorze. Jeszcze tak spojrzę... Chyba najdłuższy. Z tego, co ja tak, tak. widzę na szybko, to, to mhm. tak, to najdłuższy. Najdłuższy. W ogóle sam tytuł, nie? Epilog do płomieni śmierci. Można się zastanawiać, gdzie są te płomienie śmierci, tak? Czy tutaj w tym zbiorze się pojawiły, o co chodzi? Już może wyjaśnijmy. Na starcie dla tych, którzy zbioru jeszcze w dłoniach nie trzymali, którzy go nie czytali, jest to historia trójki znajomych S, Dodo i Białej. S, właśnie bohater tutaj jest bez pełnego imienia, czy nazwiska, czy pseudonimu, po prostu S kropeczka, jest kolekcjonerem horrorów z tak zwanej Złotej Ery. Taki literacki odpowiednik do pewnego stopnia Sebastiana Sokołowskiego, Taki smaczek dla tutaj ludzi związanych z polskim grozonetem. S latami gromadził tytuły wydawane właśnie przez Amber, Phantom, Press, Primę i inne wydawnictwa działające w Polsce w latach 90. i wydających różnego rodzaju powieści czy opowiadania, grozy. I nasz bohater czyni to, kolekcjonuje te książki nie tylko przez wzgląd na jakieś prywatne zamiłowanie do tej B-klasowej grozy, ale przede wszystkim przez nękające go od dzieciństwa koszmary. Koszmary, które zapoczątkowała lektury właśnie jednej z takich książek, a dokładniej rzecz ujmując, Płomieni śmierci e, Tomasa Anglera. I problem polega na tym, że jest to publikacja piracka taka trochę książka widmo biały kruk, o którym e, wie niewielkie tylko grono ludzi, bo książka została wydana poza głównym obiegiem, nielegalnie e, została podpięta pod katalog Phantom Pressu trafiła tylko do wąskiego grona odbiorców no i właśnie tak jak wspomniałem mało kto wie w ogóle o jej istnieniu ale S znalazł ją w młodości w swojej biblioteczce Przeczytał, lektura mocno namąciła mu w głowie, a następnie ta książka gdzieś zaginęła i teraz po wielu latach udało mu się ponownie zdobyć jeden egzemplarz. Niestety powtórny kontakt z płomieniami śmiercia, zwłaszcza z tym tytułowym epilogiem, sprawia, że S. aktualnie przebywa w stanie agonalnym w szpitalu a my śledzimy losy jego znajomych wieloletniego przyjaciela Dodo oraz poznanej w sieci przez S dziewczyny białej którzy próbują w duecie dotrzeć do autora płomieni śmierci Tomasa Anglera i tym samym spróbować rozwiązać zagadkę tego utworu, ustalić jaki jest związek książki ze stanem ich znajomego przyjaciela oraz być może znaleźć chociaż cień szansy na wyzdrowienie dla niego jakieś remedium na to, co się stało. Myślę, że tyle wystarczy. <laughs> Jerry, co powiesz i jak się czułeś czytając to opowiadanie? No To jest opowiadanie, które jest o tyle zaskakujące, że no nocne to nominalnie, formalnie zbiór word fiction, w zasadzie w całości. I nagle dostajemy opowiadanie zupełnie inaczej podchodzące do horroru, bo cały ten tekst jest flirtem właśnie z B-klasowym horrorem, do którego nawiązywałeś przy, nas przy okazji naszego przedstawienia, szczególnie tutaj mojej osoby. To widać i jakby w oparciu całego tego tekstu na tej właśnie tytułowej książce z tytułu opowiadania, która gdzieś tam właśnie była podpisana. Pod Phantom Press. Widać w opisach tego, co było w środku tej książki. Widać w ogóle w umiłowaniu tych postaci, tych bohaterów właśnie do tej konkretnej odmiany podgatunku. No i też tak jak... Rozmawialiśmy przy okazji tych wcześniejszych opowiadań, że tam Paweł operuje grozą, często nawet bardzo bezpośrednią, taką graficzną, nie wiem, body horrorem, ale to wszystko było bardzo mocno właśnie pożenione z world fiction i z raczej tego rodzaju grozą, operowanym w takich rejestrach, a tutaj mamy dużo bardziej taki bezpośredni horror. Też pojawia się body horror, od którego Paweł nie stroni, który ponownie jest świetny w tym opowiadaniu, ale to jest świetny tekst, dlatego że wspomniałeś że to jest najdłuższe opowiadanie w tym zbiorze, a tego w ogóle nie czuć. Przez ten tekst tak. człowiek tak płynie, on jest tak przyjemnie ułożony i to w sumie może być nawet zaskakujące, jak się na to spojrzy już tak po lekturze, no bo on można powiedzieć, że jest taki na swój sposób chaotyczny to złe słowo, ale wiesz, jest bardzo mocno oparty na retrospekcjach, gdzie my poznajemy naszych bohaterów w pewnym momencie i tak naprawdę dosyć mocno skaczemy po linii czasu i mamy dozowane właśnie różne kawałki tej układanki. No i ja przyznam się otwarcie, że byłem zachwycony tym tekstem. Tak jak wspominałaś też od razu powiedzieliśmy, że zaczniemy z wysokiego C ten, ten drugi podcast bo to jest kapitalny tekst, który sprawdza się na kilku poziomach. Ja y, jestem y, zawsze łasy na y, dobry kryminał, a tutaj trochę czuć taki vibe takiego, wiesz, okultystycznego kryminału, trochę y, jakbyśmy sięgnęli y, wiesz, po Klub Dima na przykład, Reverte y, i też tam poszukiwanie jakichś zaginionych manuskryptów, czy zaginionych ksiąg, to jest y, trop znany Aha. w horrorze, ale jeżeli on jest wykonany dobrze, a tutaj jest wykonany bardzo dobrze, to zawsze mnie to łapie. Co więcej, jest właśnie przez takie łamanie chronologii cały czas wciągający, interesujący i zaskakujący. Bo wiesz, przez to, że mamy to śledztwo i kawałek po kawałku odkrywamy losy twórcy epilogu, czy całego tego pirackiego wydania, odkrywamy jakieś inne osoby, które, czy losy innych osób, które się spotkały z tą książką i tak dalej, i tak dalej. No to powoduje naprawdę taką dużą satysfakcję z lektury i no, przyznam się otwarcie, że to jest ten rodzaj rozrywkowego horroru, który ja mógłbym chłonąć wiesz, w ciemno. Nie? To, to spokojnie sobie wyobrażam, że ten konkretny tekst, to konkretne opowiadanie można by było e, rozdmuchać do rozmiaru wiesz, jakiejś mini powieści na przykład, nie wiem, nie na, na te około tam 60 stron na przykład tylko, tylko 6, 160 stron na przykład i trochę wiesz, więcej e, tego wszystkiego dołożyć, bo, bo aż by się chciało jeszcze z tymi e, bohaterami z tymi różnymi dziwacznymi rzeczami, które ich spotykają, poobcować. No, bardzo dobre opowiadanie. Ale, Jerry, ty mówisz 160 stron, ja to mam w głowie, wiesz, multiwersum tutaj po prostu <śmiech> totalnie, ale to jak jeszcze trochę wyjaśnimy, to możemy wrócić do tego wątku. No właśnie, te pozytywne emocje, jakie ten tekst wzbudza, to obcowanie z nim, to było coś, czego też się nie spodziewałem, bo właśnie z jednej strony Paweł niby idzie trochę bardziej w kierunku e, takiego bardziej linearnego horroru, właśnie rozrywkowego, ale jednocześnie robi to na swój sposób i daje nam coś, e, co nadal pasuje do tego zbioru. W ogóle e, zacznijmy od tego, że to naprawdę jest mokry sen absolutnie każdego fana grozy w Polsce, bo mamy tutaj nie tylko metakomentarz na temat właśnie tego wysypu e, horrorów z lat 90. E, i to taki komentarz jakby to ująć, no z jednej strony uczciwie mówiąc o tym, że to była w dużej mierze makulatura, że tam wydawano to wszystko jak leci, nie było tłumaczone zbyt dobrze, że były różne błędy w tych tekstach, że to okładki no, były, jakie były kiczowate strasznie, ale jednocześnie no, że część tych rzeczy to były fajne czytadła, że też czasami się trafiła jakaś tam perełka, więc to jest taki pozytywny sentyment, uczciwy, ale właśnie z tą łezką, która się kręci w oku, ale jednocześnie Paweł tworzy swoistą miejską legendę. Mhm, Dlatego dokładnie. moim zdaniem można by z tego po prostu zrobić no, multiversum i masę tekstów jakoś nawiązujących tutaj do tego opowiadania Pawła, bo Paweł Mateja nie tylko wymyślił tytułowe Płomienie Śmierci, ale stworzył dla nich pokręconą genezę, objaśnił czytelnikowi, czym jest ta książka, właśnie mniej więcej z czego się składała, dlaczego większość z nas nigdy ona, o niej nie słyszała. I yy, ja tak się zastanawiałem, co by było, gdyby ktoś w grozonecie na jakiejś grupie na przykład powiedział, że na rynku pojawił się taki piracki horror z logo Phantom Pressu, nie? który właśnie tak naprawdę był tak jak tutaj przerobioną książką innego autora właśnie z tej serii wydawniczej ze zmienionymi nazwami własnymi, imionami, z powklejanymi tam fragmentami innych książek oraz napisanym od Zara epilogiem. No i doszedłem do wniosku, że <grym> uwierzyłbym pewnie, gdyby to była osoba, która jakkolwiek właśnie jest mi znana, tak, gdyby to nie był zupełny no-name z kątem założonym wczoraj. No i myślę, że każdy, kto na przykład czytał drogie trzęsawisko Smyfa, no to mógłby w to uwierzyć, no bo tam właśnie były takie przekopiowane fragmenty, tak? Dwa rozdziały, które były po prostu kopiuj-wklej do pewnego momentu, więc byłbym w stanie uwierzyć, że coś takiego się tam w tamtych czasach, tak w tamtych realiach wydawniczych e, mogło wydarzyć. E, no i właśnie e, tak jak Lovecraft miał swojego szalonego araba, tak Mateja stworzył dwie postacie twórców i teraz właśnie i e, Haloa. I Anglera. No to jest genialne, i można by właśnie teraz podpinać się pod to na zasadzie, dopisywać właśnie fragmenty na przykład tych książek, które tutaj istnieją w tym świecie przedstawionym, dorabiać właśnie do nich jakiś większy lore, i to można by naprawdę zrobić z tego taki uniwersum metra w Polsce, tylko właśnie uniwersum płomieni śmierci. Strasznie się e, właśnie na taki pomysł e, gdzieś tam napaliłem, bo fajnie by było, gdyby kiedyś na przykład powstała może antologia z tym związana. Totalnie, znaczy no wiadomo, to by trzeba było zrobić umiejętnie, ale totalnie widzę na coś takiego szansę. Nie wiem, chcesz tutaj coś rozstrzącić, coś czy mogę ciągnąć dalej? No nie, możesz ciągnąć dalej. Jedziesz. Sam pomysł to jedno, nie? Realizacja y, mogłaby to totalnie zepsuć, ale nie. Tutaj też Paweł stanął na wysokości zadania, bo mamy tę trójkę bohaterów, tak, wokół których wszystko krąża. Tak naprawdę dwójka jest tutaj bardzo ważna, bo S jest bardziej postacią z retrospekcji. Jest y, dosyć... Tak, on jest katalizatorem tych wszystkich wydarzeń, po, w, można tak, powiedzieć. Tak, y, ale on jest właśnie postacią z retrospekcji, która trochę właśnie służy za ekspozycję i pozwala spotkać się Białej i Dodo, ale to oni są właśnie tymi bohaterami fatagami, którzy tu i teraz działają, którzy tu i teraz odpowiadają za napięcie i to są dwa skrajnie różne e, charaktery, szczegółowo zarysowane postacie, e, które się ze sobą ścierają nie do końca tego chcąc po prostu właśnie ich znajomy e, znalazł się w, no właśnie jest umierający i oni muszą teraz działać, że znaczy nie muszą, no ale Chcą spróbować coś zrobić. Ona jest no, mocno zwichrowana, leczy się psychiatrycznie, niestety z miernym skutkiem, bywa apatyczna, ukrywa emocje, ale też potrafi zadziałać gwałtownie, czasem impulsywnie. Dodo natomiast to jest taki cholery, który absolutnie emocje nie kontroluje on udaje takiego zdystansowanego, o wszystkim wypowiada się z, właśnie z takim dystansem, z wyższością, czy nawet z pogardą i nagle właśnie muszą, i oni się nie lubią, tak, to też wiemy, że oni się nie lubią, absolutnie się nie mają ku sobie i nagle wyruszają w tę wspólną podróż, która jest pełna po prostu różnego rodzaju napięć, niezręczności i no mimo wszystko łączy ich ten wspólny cel i, i ten zbliżający się klimaks gdzieś tam sprawia, że te różnice przestają być ważne, tak, że nagle oni wchodzą w zupełnie inne interakcje, ale to też, żebyście nie pomyśleli, że to jest jak w slasherach, że nagle dostaniemy jakiś romans tak? z przedśmiertnymi buziaczkami. Nie, Paweł tutaj dba o taką psychologiczną wiarygodność, ale właśnie samo obserwowanie tego, jak ci bohaterowie się docierają ze sobą i jak właśnie w takim skrajnym doświadczeniu w obliczu właśnie jakiegoś zagrożenia e, współdziałają e, albo i też walczą ze sobą, bo tutaj różnie z tym bywa, no to, to to wypada super, jest strasznie przejmujące, właśnie dosyć wiarygodne i też dość dojmujące, bo umówmy się, ten tekst jest też smutny, jaki w sumie większość tekstów w tym zbiorze, ale właśnie tak emocjonalnie to też trzepie, a przez to, że ten tekst jest też straszny i zdrowo porąbany. Ja nie chcę tutaj może wszystkiego wykładać krok po kroku, ale tak jak już zauważyłeś, Paweł potrafi w horror cielesny, ale tutaj jednocześnie jakoś nie epatuje przemocą, a raczej zaszczepia w nas takie niepokojące obrazy, które właśnie same w sobie są po prostu niepokojące, a gdy zaczynamy to wszystko gdzieś w głowie zbierać w jedną całość, tak, próbujemy zrozumieć historię bohaterów, to co właśnie, czego są świadkami i właśnie jak działa tutaj zło w świecie przedstawionym, no to ten horror tak potęguje i wykracza poza wszystkie granice. Y... Ja to nazywam często, jeżeli mamy do czynienia z czymś takim, że to jest takie echo tego zła, które kiedyś się tam rozegrało i to czasami właśnie jak jest dobrze zrobione, to to napięcie potęguje, nie? gdzie my tylko widzimy konsekwencje wiesz, tej wcześniejszej przemocy, my nie musimy mieć jakiejś dużej makabry czy, czy jakiejś takie bezpośredniej akcji e, jakiegoś gor e, serwowane, żeby nam mózg zaczął pracować, nie, bo tutaj mhm. e, jak mamy całą tę wizytę na przykład w tym magazynie i, i oglądanie tej takiej wystawy, e, no to przez to robi niesamowite wrażenie i te opisy mhm. są mega plastyczne, a e, no w zasadzie no tutaj w ogóle jakby ktoś się uparł, by powiedział, że, że przecież tu nic takiego nie ma, nie? E, Także, także pod tym kątem to jest, to jest fantastycznie pisane No i wiesz, jak ty mówisz, że ten, ten horror tutaj działa i jest straszny, to wydaje mi się, że akurat to, co mówisz o bohaterach, to potęguje, bo to jest w ogóle fajny zabieg, że ci bohaterowie no nie są specjalnie zgodni, czy, czy w ogóle można powiedzieć, że nie są przyjaciółmi, nie? tylko że oni Aha. zostali sparowani tutaj, bo, bo ta sytuacja ich do tego zmusiła, ale to też nie jest tak jak wiesz, jak to czasami w kinie głównie bywa, że mamy sparowane dwie postacie, które albo, tak jak powiedziałeś, idą w kierunku romansu, albo mamy drużynę osób o jakichś tam różnych umiejętnościach, tak wiesz, tak to jest zrobione, Aha. że ktoś tam się zna na jednym, ktoś się tam zna na drugim, a tutaj nie, tutaj to, to jest bardzo fajny patent, że to są przypadek, e, tak, nie tak, to i są takie w sumie no, dzieciaki, nie? No, nie, nie? nie chciały się znaleźć w tej sytuacji, no znalazły się w tej sytuacji i, i w zasadzie poza determinacją i, i wolą e, jakiejś tam walki o e, życie przyjaciela, e, no, no to to ich gdzieś tam napędza, ale, ale tylko to. Albo nie? też no w sumie do końca nie wiemy, czy to nie jest taka trochę samospełniająca się przepowiednia, tak? Czy to wszystko nie zostało gdzieś przez kogoś czy coś no, e, wyreżyserowane tak, wcześniej, tak, co tak, też tak. jest dodatkową właśnie możliwością interpretacji i dodatkową wartością. Ale wrac się wracając jeszcze do takich konkretów o grozie. E, na przykład właśnie, tak jak Jarek wspomniał, e, czytamy tutaj, że ktoś wrzucił do sieci na jakiegoś czana wystawę zdjęć wykonaną rzekomo w fabryce zabawek. Zdjęć niepokojących, bo przedstawiających no właśnie nie wiadomo do końca kogo lub co. Może to są dziewczynki umalowane tak, by przypominały lalki, ale no, nie wyglądają po prostu jak modelki. Yy, tak? Nie wiadomo nawet, czy są żywe, czy martwe. Tak? Coś jest nie tak z ich ciałami, z ich oczami. No a może to właśnie są lalki, tak? czy jakieś nie wiem, manekiny, czy rzeźby uh, upozowane i no tak... Yy, nie wiem, umalowane, stworzone, żeby przypominały dziewczynki. To jest strasznie niepokojące. I jeszcze ja dosłownie niedługo potem oglądałem Przejęcie Sygnału. To jest film z ubiegłego roku: Broadcast Signal Intrusion, po polsku przejęcie sygnału, film w reżyserii Jacoba Gentry'ego. Świeżynka. Może nawet nagrałem już o tym podcast, ale jeszcze nie wiem. I w tym filmie Gentrygo pojawia się podobny motyw, bo bohater widzi film, a na nim ludzi przypominających androidy, czyli no takie robotyczne lalki też z jakąś taką gumą na twarzy, a może to właśnie jednak nie ludzie z maskami, a właśnie androidy tak przypominających, przypominające ludzi. Zresztą to też jest tekst trochę romansujący z weird fiction i mocno właśnie skupiony na teoriach spiskowych. No w każdym razie tu i tu to bardzo fajnie zagrało, ale wiecie, no, taki szalony artysta, żywe lalki, żywe automaty, no to, to jest straszne, ale jednocześnie tutaj to jest tylko jedno wzniesienie w całym masywie grozy. tak? Jeden z wielu motywów. I ja czytając ten tekst, strasznie myślałem o horrorze ekstremalnym w Polsce, bo autorzy ekstremy, no tutaj mam na myśli oczywiście głównie e, ludzi związanych z Tomkiem Siwcem i z Tomkiem Czarnym, tak, czyli Horror, Masakra i Dom Horroru. E, te dwa wydawnictwa, oni się strasznie lubują w scenach jakiegoś seksu z głową, dziurami w brzuchu, w ogóle z rozrywaniem odbytów e, i z taką e, właśnie głupią, makabrą. Nie? E, e, I oni myślą, że to jest takie ekstremalne i straszne, a no, na przykład mnie to w ogóle nie rusza. A tutaj Mateja wjeżdża kurczę na, na urbanie, mówi "Podtrzymaj mi piwo i szkicuje po prostu taką scenę, w której wszystko mi opadło i zdębiałem, byłem przerażony, bo nie można mieć pewności co do tego co się do końca dzieje, ale jak gdyby w pewnym momencie w umyśle postaci do głosu dochodzą wspomnienia, które pozwalają nam myśleć, że ta postać była kiedyś więźniem jakiegoś szalonego pedofila, naukowca, artysty o jakimś zdeformowanym, częściowo pajęczym ciele. I to jest przedstawione w ten sposób, że my nie widzimy jakiegoś właśnie aktu przemocy, tylko Czytamy, jak te wspomnienia wracają, jak dochodzą do głosu, jak opanowują na moment umysł i ciało i to jest tak przerażające, Jezu, to co ja sobie zaczynam dopowiadać w tym momencie, a ja w ogóle ten tekst czytałem trzy razy, bo my się umawialiśmy na to nagranie właśnie kilkukrotnie i tak, no te teksty są jednak zawiłe fabularnie i chciałem jednak wiedzieć o czym mówię i po prostu za trzecim razem, chociaż to już było tak bardziej po łebkach, tak żeby sobie właśnie przypomnieć co i jak, to i tak w tym momencie autentycznie, tak jak wcześniej czytałem, tak bardziej lecąc po tekście i tylko zatrzymując się gdzieś tam na tych elementach, które mnie interesowały, to tutaj się zatrzymałem i te kilka stron po prostu przeczytałem, siedząc jak na szpilkach, totalnie odcinając się od świata zewnętrznego i będąc yy, tak przygnębionym i tak przerażonym i właśnie tak... Yy brakuje mi słów, ale no ten fragment tak kopie, że głowa mała. I, i to ma być ten najbardziej rozrywkowy horror Pawła Matei. No. Ja pierdziel. No prosz, wiesz, to, to jak... Gdzieś tam przywołałeś polskie, polską scenę gor, no to, to też umówmy się, że to konkretne opowiadanie bardzo dobrze pokazuje, że można napisać rozrywkowy, B-klasowy horror z klasą, nomen ale to właśnie nie jest B-klasa tak naprawdę, bo ten tekst jest ambitny, on wykorzystuje te motywy, tak, ale, ale w zupełnie ale... inny sposób. Znaczy, wiesz to, to, to, ja bym, to, to nawet ja bym doprecyzował może, że wiesz, że to jest y, rozrywkowy horror, który gdzieś tam jakby wykorzystuje... Y, czy próbuje budować na tym, tej naszej, gdzieś tam zakorzenionej, mówię naszej, no bo w Polsce wyjątkowo silna mam wrażenie, że jest ta nostalgia z, z, za tym okresem lat 90. u, u bardzo wielu czytelników, mhm. naszą jakąś taką właśnie miłość do, do tego gatunku i do tej konwencji. Co wiesz, no, mieliśmy też w Polsce próby właśnie tego rodzaju zabawy, nie? sięgnięcia po konwencję którą gdzieś tam teoretycznie wszyscy znamy i lubimy i zrobienia z nią czegoś nowego nawet przecież chyba tutaj w Nawiedzonym my wspólnie rozmawialiśmy o, o takich przypadkach no nie udawało się to i wiesz i to pokazuje, że, że naprawdę to też No w trzeba... najlepszym wypadku to była zabawa po prostu no tak, tym, tak, tym, tak tak, tak, dokładnie Takie kopiowanie z mrugnięciem oka a tutaj właśnie Paweł wyszedł dalej i jeszcze yy, tak dociągnę tylko ten wątek yy, super jest to, że Właśnie ten tekst jest, na, znaczy on kończy pewne wątki, tak? On domyka tutaj losy naszych bohaterów w dużej mierze, ale jednocześnie jest otwarty, właśnie podatny na różne interpretacje, na dopisanie ciągu dalszego de facto. To, co wiemy o książce, my wiemy o niej całkiem sporo, ale jednocześnie nadal jest masa gdzieś białych plam. Do tego właśnie. Czy to ta książka jest wszystkiemu winna, czy mamy tutaj e, kogoś, kto steguje tym wszystkim, czy to jest właśnie jakaś pradawna siła, czy ten pisarz, czy to jest właśnie motyw e, tej złej energii, która pozostaje w miejscu, gdzie doszło do e, zła, taki Ala klątwa, tak, czy jeszcze coś innego? Tutaj wiele rzeczy pasuje do tej układanki. E, i, I wszystkie. E, i, I właśnie to, to jest. Może głupie wątek. Za dużo mam myśli teraz w głowie i czuję, że się przegrzewam, ale... Mm. Właśnie Paweł mógłby spokojnie zrobić z tego książkę, mógłby zrobić zbiór opowiadań tylko z tym związanych i do tego mam wrażenie, że i właśnie ktoś nastawiony bardziej na taką grozę bezpośrednio rozrywkową tutaj będzie się bawił doskonale i ktoś nastawiony na trochę więcej właśnie ambicji, metafizyczności, etc. też znajdzie tu coś dla siebie, no to jest pod wieloma względami tekst no właśnie idealny, nie? Dla, zwłaszcza w Polsce, dla nas tutaj, dla osób gdzieś tam wychowanych też częściowo na tych latach 90. No, ja tu się pod tym podpisuję i nic myślę nie dodam. Możemy przechodzić pomału do drugiego tekstu. Okej. Okay. No to kolejny tekst, to fałszywe wspomnienie. I tutaj mamy totalny przeskok w inne klimaty, bo to jest takie Opowiadanie Rodem z Biblioteczki Grozy od wydawnictwa C&T, czyli Crime and Thriller. Mamy tutaj taki wymuskany język i poetycką opowieść o pewnym przedziwnym doświadczeniu z dzieciństwa. Kobieta, która jest narratorką, wspomina okres mieszkania, przebywania u wujostwa, znalezienie pewnej wibrującej skrzynki, no i właśnie dziwne zdarzenia z tym wszystkim. Związane. Wiesz, to jest krótki tekst, i Ty powiedziałeś, że przeskakujemy w rejony Biblioteki Grozy. Ja bym powiedział, że to jest takie. Word fiction na pełnej, Takie, wiesz, taki, wiesz, taki weird, którego pewnie wielu oczekuje, jak zasiada do zbioru z tej konwencji, czyli zawiły, skomplikowany, zapętlający się, podważający tutaj wiarygodność naszej narratorki i świata przedstawionego bardzo intensywny, mocno enigmatyczny tekst, który dla mnie jest takim opowiadaniem, tak, taką czuciówką, że tak powiem, który uh -huh. bardziej działa na zasadzie tekstu, do którego siadasz, dajesz się, czy poddajesz się w zasadzie wykreowanej przez Pawła atmosferze, gdzieś tam możesz się w tym wszystkim zagubić, no i z tym, z takim poczuciem zakupienia ten tekst się raczej zostawi, bo, bo tak jak przy wcześniejszym opowiadaniu to ty sygnalizujesz, że, że gdzieś tam można by to kontynuować dalej, chociaż te wątki są podomykane, no jasne, ale tam mimo wszystko jednak to domknięcie jest dużo pełniejsze, nie? A tutaj no, ja miałem dużo takie wyraźniejsze poczucie, że nie zaczęliśmy od początku, że się tak wyrażę i nie kończymy w jakimś punkcie takim kulminacyjnym, tylko no, no to jest właśnie ta, taka wiesz, taka próba. Ym, przelania y, na, na papier właśnie emocji związanych y, z tym, co, co w sumie, y, ja nie wiem, czy to jest kwestia wieku, chyba tak, y, co, y, na czym ja się trochę czasami łapię, nie mam aż tak pokręconych wspomnień, ale czasami się zaczynam łapać, że wiesz... Yy, z, zaczyna mi się wydawać, że, że, że coś miało miejsce, a nie do końca. Później mi to wygląda wiarygodniej. To jest, no, Samo to jest bardzo fajną, taką w sumie no, też klasyczną zabawą. Nie? No, bo taka wariacja na temat mhm. tego, czy, czy coś się wydarzyło, czy, czy, czy nie, czy, czy to było w naszej głowie, czy to miało jakieś jeszcze inne źródło, no, to, to jest pewnie motyw tak stary, jak literatura grozy. Mm -hmm. I ty mówisz właśnie o tym, że czasem człowiek ma problem z właśnie taki, taką oceną wspomnień, czy coś się wydarzyło kiedyś, czy nie, a jeszcze tutaj też mi pasuje takie doświadczenie, z którym ja na przykład ostatnio się zmagam, ja mam ostatnio strasznie dużo snów, które pamiętam. I niektóre są oczywiście zupełnie abstrakcyjne, dziwaczne. No i wtedy wiem, tak, że okej, okay, to był sen. Ale niektóre gdzieś się rozgrywają w takiej przestrzeni bliższej rzeczywistości. I czasami rzeczywiście już potem nie wiem, tak, czy ja z kimś o czymś rozmawiałem, czy mi się to tylko śniło, czy nie. I właśnie to, co tutaj super zagrało, to fakt, że ten tekst jest właśnie podatny na wiele tych interpretacji. No jest właśnie tym czystym weirdem o. Tej właśnie niemożności fact checkingu w kontekście nawet mm -hmm, tak, własnych tak. wspomnień. No bo to się zaczyna, takie po prostu wspomnienie z dzieciństwa, ale stopniowo się rozpada i rozpada się coraz bardziej i coraz bardziej. W końcu nie wiemy, czy i co tak naprawdę zaszło, czy bohaterka doświadczyła jakichś niezwykłych zdarzeń, czy to jej dziecięca wyobraźnia spłatała jej figla, a może to choroba mąciła jej zmysły, a może ona tu i teraz właśnie po prostu ma jakieś majaki, czy właśnie coś wyśnionego, traktuje za rzeczywistość. To wszystko tutaj udało się Pawłowi uwzględnić w tym właśnie zapętleniu i coraz to mocniejszej dekonstrukcji tego wspomnienia, coraz mocniejszym rozpadzie tego wspomnienia tak właściwie. I tak jak ja normalnie jak z takimi tekstami jakoś mocno nie przepadam, tak bardzo właśnie skupiony mi tylko na tym doświadczeniu niepoznania, znaczy niemożności poznania, tak tutaj mi się to w miarę podobało. No też może przez to, że właśnie Paweł nie przegalopował, e, tylko dał 100%, tak, ale właśnie nie 120, żeby to jakoś męczyło, czy coś, ale też nie 80, 70, żeby było czuć, że ten tekst jest właśnie jakoś tam niedopracowany. E, I to, co mi się spodobało, chociaż ja nie wiem, czy tutaj ja nie nadinterpretuję, ale wydaje mi się, że pojawiło się tutaj małe nawiązanie do shadow people, do cienistych też, którzy pojawiali się w tym zbiorze już wcześniej w sadystycznym masowym modzie. Mhm. No i powrócą jeszcze w następnym opowiadaniu, o czym więcej e, za chwilę. No mi się wydaje, że, że tutaj naprawdę dobrze temu tekstowi robi format, nie? że to jest na tyle intensywny i krótki tekst, że mhm. on czytelnika przeora, gdzieś tam, wiesz, wywoła odpowiednie emocje, myślę, o które autorowi chodziło, a nie zmęczy, nie? Bo wiesz, ty mówisz, że to jest właśnie takie, takie dobre 100%, nie jest przedobrzone, no, ja szczerze mówiąc, jak się zabierałem za ten tekst, to trochę się obawiałem w którymś momencie tego przedobrzenia i myślę, że właśnie gdyby to opowiadanie, paradoksalnie tak przed chwilą mówiliśmy, że można by ten, tam ten tekst wydłużyć, a tutaj wydaje mi się, że właśnie jakbyśmy jeszcze trochę dorzucili tych stron, to, to wydaje mi się, że to by mogło męczyć. Nie? A tak to jest właśnie mm -hmm. tak tak optymalnie jako, jako taka no, przystawka do kolejnego tekstu, który też jest mocno weirdowy, ale idzie w zupełnie inne kierunki. Tak i jeszcze a propos konstrukcji, w sumie jestem ciekaw, tak? czy to... Y Krzysiek Grudnik to zaproponował, czy Korsarz, czy to był pomysł Pawła. To, że fałszywe wspomnienie jest po epilogu do płomieni śmierci, a przed epilogiem był Chrobot, to też fajnie gra tutaj, nie? że mamy właśnie, e, tak, na przykład Chrobot jakby był przed fałszywym wspomnieniem, gdyby teksty były obok siebie, to myślę, że też by tak, e, tak, na tak, dla tak. mnie by były męczące. Nie? A tutaj to rozbicie w taki sposób działa idealnie. Po prostu e, te teksty dużo zyskują na tej właśnie kolejności jeszcze w zbiorze. No, to prawda, to prawda. No ale to w sumie to, to ułożenie opowiadań w zbiorze, to jest pewnie temat na osobną dyskusję, bo to jest mm -hmm. m, m, według mnie bardzo niedoceniona sztuka. I, I jak to się źle zrobi, to czasami można nie jeden zbiór pogrzebać, bo człowiek po. Znaczy umówmy po... się, większość zbiorów to ma praktycznie rosową kolejność. No, jak no jak tak, się tak, a, Ale dlatego właśnie tak, a... mówię, że wiesz, jak to jest źle zrobione, to może zbiór pogrzebać, bo ja miałem takie e, czytelnicze przygody w swojej karierze, gdzie wiesz, po paru pierwszych tekstach, które były fatalne, już mi się nie chciało szukać e, jakichś tam perełek w dalszej części zbioru i odkładałem mhm. na półkę, nie? Dokładnie. No dobra, no to właśnie kontynuujemy wątek Shadow People, czyli przechodzimy do fikcji na ulicy Krzywej. Fikcja na ulicy Krzywej, już sam tytuł tutaj też przykuł moją uwagę, bo ja nie czytałem po drugiej stronie, czyli tej pierwszej, znaczy pierwszej, no tej takiej współczesnej pierwszej polskiej antologii Weird Fiction z też 2000 i nie sprawdziłem, ale chyba 13 roku. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie w komentarzach. I to był debiut właśnie na papierze Pawła. Teraz powrócił tutaj w nocnych. Głównym bohaterem jest mężczyzna, który nie radzi sobie po rozstaniu. Przyjmuje antydepresanty, topi smutki w alkoholu i zaczyna się fascynować pewnym nietypowym ogłoszeniem. Bo przypadkiem właśnie... Trafił na po prostu papierowe ogłoszenie informujące o nadchodzących narodzinach Boga w mieszkaniu przy ulicy Krzywej. No i we wskazanym czasie i udaje się pod wskazany adres i rzeczywiście staje się tam świadkiem narodzin dziecka. I następnie jest obecny przy, no właśnie, funkcjonowaniu tego niemowlęcia w naszym świecie i pierwsza rzecz tutaj budująca niepokój to niewiarygodny narrator który oczywiście poddaje wszystko w wątpliwość no już tytuł tak mówi tutaj o tej fikcji, która będzie bardzo ważna, już pierwsze zdania tego tekstu też właśnie są wprowadzeniem do późniejszych rozważań na temat prawdziwości naszego świata, naszej rzeczywistości, ale też po prostu facet jest gościem po przejściach, tak? który nie wylewa za kołnierz, jest ciut zwichrowany, może ma depresję, no pewnie ma. I to już wprowadza taki ciutkę, niesamowity klimat. Jest, staje się świadkiem tego niezwykłego porodu i zostaje zaangażowany zaraz potem w opiekę nad boskim dzieckiem. I to wszystko, chociaż to są wydarzenia absolutnie nienaturalne, to sam proces zaangażowania naszego bohatera w te wszystkie wydarzenia jest właśnie niezwykle naturalny. Coś w rodzaju takiej nieformalnej sekty, kultu powstaje tutaj niemalże spontanicznie. Tak? Przedziwne wydarzenie tworzy nietypowe więzi, nietypową wspólnotę, społeczność, która po prostu nagle no, zaczyna funkcjonować w kontekście tego niesamowitego pogodu i potem opieki nad tym niezwykłym naszym dzieckiem i jak o tym myślę tak na spokojnie, to mi się wydaje, że to jest niemożliwe, tak, to o czym tutaj czytam, abstrahując właśnie od samej niesamowitości, tak, ale właśnie, że Cały ten proces, tak, ale jak, jak? A gdy czytam to opowiadanie, to te wszystkie dziwne wydarzenia no, są właśnie w takim naturalnym porządku. Tak? Wydaje mi się, że może nawet zrobiłbym to samo, co bohater w tym miejscu i w tym czasie, w takich okolicznościach. I może oddam ci na moment głos. To, wiesz co, ja się na sekundkę cofnę, bo mhm. mnie szalenie kupił początek tego opowiadania. I dwa zdania. Zdanie otwierające i zdanie z tego ogłoszenia. Bo mhm. y, ten tekst się zaczyna zdaniem takim. Tylko to, co nie jest fikcją, będzie dla nas zawsze niezrozumiałe. I to jest... Y, y, Zdanie, które nie dość, że jakby jest takim, wiesz, killerem na otwarcie tekstu, to jeszcze właśnie fajnie ustawia perspektywę całości tego, z czym będziemy mieli tutaj do czynienia, a krótko później natrafiamy na to ogłoszenie i to ogłoszenie jest rozbrajające, jak czytamy 3 września na ulicy Krzywej 14 narodzić ma się Syn Boży. I wiesz, to ogłoszenie w zestawieniu właśnie z tym, jak w sumie beznamiętnie podchodzi do tego nasz bohater i z tym, co się dzieje, powoduje, że to otwarcie jest nomen niesamowite dla mnie. Naprawdę jest kapitalnie przeprowadzone i świetnie się wchodzi w ten tekst i to co ty mówisz, że y, gdzieś tam y, cię tak uderza ta naturalność y, stworzenia tego, tego kultu, y, ja mam wrażenie, że y, to nawet nie jest chyba tyle kwestia kultu, co y, czegoś, co w dzisiejszym świecie w sumie y, no, obserwujemy co i róż, czyli tego, że w związku z takim trochę rozpadem więzi społecznych różnego rodzaju, bo chociażby, wiesz, pandemia to powoduje, że mimo wszystko się trochę bardziej atomizujemy, ludzie coraz częściej łakną przynależności do grupy, która ich jakoś tam akceptuje, bez zadawania nadmiernych pytań. To też jest, wiesz, jedna mhm. z przyczyn, dla których te teorie spiskowe tak coraz bardziej lądują w mainstreamie, no bo... Znaczy upadek instytucji w ogóle, takich tak, tak, instytucji tak, państwowych tak, tak, tak, tak, tak. i innych. No i wiesz, i, i, i to, że w przypadku wyznawców teorii spiskowych, no, funkcjonujesz w grupie, która w zasadzie działa na zasadzie samopotwierdzenia i nie, nie ma możliwości w zasadzie wygrać dyskusji z, z, z, taką, z taką grupą, to, to powoduje, że, że mi się wydaje, że te takie dla określonej, określonej grupy ludzi, czy może ludzi w określonym stanie, w którym tutaj na przykład jest ten nasz bohater, który trochę wiesz, nie ma celu, nie? i, i on, on sam nawet wspomina, że, że to, to, widząc to ogłoszenie, że po prostu a, sprawdzi, tak z czystej ciekawości, że to... Ale prawda jest taka, że właśnie jakbym miał czas, to ja też bym pewnie sprawdził, nie w sensie gdybym zobaczył coś takiego to tak, na tak, jego tak, miejscu, tak. też bym poszedł. Nie? A, a propos tych teorii spiskowych, to rzeczywiście ja o tym akurat w ten sposób nie myślałem, ale tutaj rzeczywiście jest taki mechanizm na zasadzie, jeżeli pójdziesz na spotkanie Sekty na przykład, tak? No to istnieje duża szansa, że cię jakoś przekabacą, tak, że właśnie otrzymasz to, czego oczekujesz, bo. No, osoby w sektach też wiedzą, czego ludzie oczekują, tak? że właśnie chcą tego wsparcia, uwagi, e, etc., i im to dają, żeby właśnie przekabacić na swoją stronę. Jeżeli pójdziesz jako e, na spotkania na przykład związane z teoriami spiskowymi, to jeżeli nie pójdziesz z góry nastawiony na polemikę, no to też istnieje szansa, że ktoś ci namiesza w głowie, tak, i że cię jakoś przekona. No tak, tak, tak, tak. Mhm. I tutaj właśnie też bohater tak trochę wszedł z ulicy. Dosłownie, tak. Trochę tak przypadkiem, bo właśnie trafił na ogłoszenie przypadkiem. Akurat, no tak, jego życie się potoczyło, że i tak nie miał nic innego do roboty, właśnie no to miało być jakieś trochę wyrwanie się może z magazmu na moment i, i został na dłużej, tak jak w reklamie McDonald's. No tak, tak. No wiesz, no, tu, tutaj to, to jest zrobione bardzo naturalnie i y, y, ja trochę mam problem z środkowym segmentem tego tekstu. Mam wrażenie, że on się świetnie rozpoczyna. Y, bardzo podoba mi się zakończenie, a gdzieś trochę w środku ja miałem takie wrażenie, że on nieco gubi tempo, i jakiś taki kierunek wchodzi tam w tym, w tym w tym takim środkowym segmencie, w tym środkowym akcie całej historii mam wrażenie taki dosyć klasyczny weird, gdzie się bawimy podważaniem właśnie tej wiarygodności świata przedstawionego trochę flirtujemy z tym czy, czy coś się wydarzyło, czy się nie wydarzyło z tym co nasz bohater zrobił, a czego nie zrobił, wchodzą Hmm. Takie trochę giereczki rodem, może nawet z dziecka rozmery, czyli czy wiesz, czy to dziecko faktycznie jest jakieś y, y, nie z tego świata, czy, czy to po prostu... Ale właśnie nawet... Nawet Paweł idzie dalej, niż, bo to, to nawiązanie do dziecka Rosmer jest takie, że to jest dziecko i nie wiadomo właśnie jakiej istoty tak, nadprzyrodzonej, bo to jest w ogóle figura niemowlęcia z figurą potwora tutaj, a obcowanie z nią prowadzi do obcowania z niepojętym. I przez niepojęte mam na myśli właśnie pradawne, kosmiczne, straszne. To takie właśnie jak stereotypowy Lovecraft trochę. I rzeczywiście z jednej strony ja się zgadzam, że tutaj środek trochę gubi tempo, i nawet mam wrażenie, że część tych przemyśleń właśnie bohatera jest trochę zbyt wydumana. W ogóle tutaj jak na te postacie, to że te teksty, które są im wkładane w usta, no właśnie u Lovecrafta to jeszcze grało, mam wrażenie, ale tutaj jak o tym czytamy tak z perspektywy my w Polsce, tak bohater gdzieś tam w jakimś mieście polskim, to trochę mi to się gryzło, ale właśnie Rozumiem z czego to wynika, tak? bo bohater po tym doświadczeniu granicznym zaczyna traktować znaną sobie rzeczywistość jak Matrixa i mamy te właśnie refleksje o tym, że to jest takie wielopoziomowe kłamstwo, którego nie sposób się wyrwać, tak? bo dekonstruując jedno kłamstwo, jak gdyby nie, nie możemy mieć pewności, że nie trwimy w drugim i w kolejnym i w kolejnym i to lekkie takie, nie wiem, może nie patos, ale właśnie takie, no to wydumanie, już zostanę przy tym słowie, to mi trochę przeszkadzało, ale to była drobna rysa, bo sama ta dekonstrukcja tego, co prawdziwe czy prawdopodobne, wyszła Pawłowi całkiem nieźle. Po pierwsze właśnie miałem wrażenie, że w tle działają cieniści. Shadow people for the win. Po drugie, Paweł nie bawi się w jakieś półśrodki, tylko od razu na przykład wyrywa pokój, w którym jest bohater i umieszcza go poza czasem i przestrzenią. To jest takie wow. Tak dzieje się. A do tego jeszcze nie idzie po prostu w szatana taki dziecko Rosemary, ale po prostu nagle dowala nam wierzeniami zarad tłuszstriańskimi przepraszam, trudne słowo mam nadzieję, że nie pomyliłem I, i to jest trochę słabsze, ale potem właśnie tak jak powiedziałeś jest ten finał który jest dla mnie nie możemy przejść do finału czy coś chciałbyś tutaj powiedzieć? Wiesz, to, to zanim do finału to tylko mhm. jedna rzecz Tutaj znów, i to jest coś, co się przewija w całym tym zbiorze, ja bardzo lubię, jaką lekkość Paweł ma w kreowaniu takich zapadających gdzieś tam w duszę czytelnika scen. Bo Ci powiem, że tak jak mówię, tutaj widzę, że się zgadzamy, że, że ten środkowy segment trochę kuleje pod różnymi względami, mhm. ale tutaj na przykład z kolei dostajemy sekwencję porodu i ten motyw, kiedy mamy tego jakiegoś Ni to kapłana, ni to nie wiadomo kogo, który czyta księgę żywota naszej rodzącej, to jest po prostu wow, to jest re tak. rewelacyjna scena, to jest po prostu tak dobrze napisane, to jest tak pomysłowe, gdzie znów nic tu się nie dzieje niby, nie, to, to, to takie proste informacje, ale to jest tak umiejętnie rozgrywane na takich lękach, które gdzieś tam no myślę, że mogą być bardzo łatwo przyswajalne przez wielu ludzi, nie? że ktoś cię obserwuje mm -hmm. na przykład, nie? Że, że może niektóre wydarzenia nie są tak, bardzo, tak przypadkowe, jakby się chciało i tak dalej, i tak dalej. No świetnie jest to napisane i znów zestawione... Tak, oni są wszędzie w ogóle, Tak, nie? tak, tak dokładnie. I jeszcze oni... do tego zestawione właśnie znów z Body horrorem. E, rewelacyjna jest ta scena, także, także tyle. E, To jeszcze dodajmy, że warsztatowo Paweł tutaj też e, wychodzi na bardzo dojrzałego twórcę. E, tak słodzimy ci, e, bo e, kurczę, jest masa takich błędów, nie, które się pojawiają w takich sekwencjach. Na przykład e, jestem przekonany, że większość twórców u nas z naszego rynku e, w takim momencie, mając nawet taki pomysł jak Paweł, e, na przykład przesadziłaby z ekspozycją. A co robi Paweł Mateja? Paweł Mateja właśnie wrzuca nam księgę żywota naszej rodzącej, ale co się dzieje w takiej sytuacji? Jesteście świadkiem narodzin jakiegoś boskiego dziecka, albo szatańskiego pomiotu, albo jeszcze czegoś innego. Do tego to jest wydarzenie nadnaturalne, które coś miesza wam z umysłem, wpływa na wasze ciała. Dookoła ludzie... Zaczynają stradać zmysły, nie wiem, mdleć, przewracać się na siebie i tak dalej, więc Paweł nie zalewa nas właśnie czterema stronami ekspozycji, tylko rzuca jakiś tam fragment, który właśnie pokazuje nam ten wątek tego, tego, tego szpiegowania, tak? tego stalkingu, jakiegoś dziwacznego, nie wiadomo przez kogo, prowadzonego, ale jednocześnie bohater potem e, właśnie nie, nie widzimy ścian tekstu, które lecą w tle, tylko bohater nagle sam zaczyna gdzieś walczyć ze swoim organizmem, który dziwnie reaguje, czy właśnie e, zaczyna zwracać uwagę, że ktoś tu się na niego zaraz przewróci, tak? tutaj ludzie gdzieś padają na ziemię, e, tu ktoś coś mówi itd. i tak dalej i jak zręcznie to działa, tak, że z jednej strony my chcielibyśmy nawet więcej tych informacji, ale nie dostajemy ich, bo wiemy, że one gdzieś tam są w tle, a dzieje się za wiele, żeby bohater tutaj miał nam to relacjonować czy coś, i że do niego to też nie dociera do końca. No tak, tak, tak. Tutaj nic hmm. nie dodam, możesz przejść do finału. No i finał. <śmiech> znaczy tu się może nie zgodzimy, bo ja ten tekst też czytałem ponownie i przy drugiej lekturze trochę inaczej go czytałem, bo Paweł wykonuje pod koniec ostrą woltę i w tę kosmiczną narrację wprowadza takie bardzo ludzkie namiętności. Nagle się okazuje, że jedna z postaci podejmuje czynne starania, by stać się częścią tego boskiego łańcucha, boskiego planu i ponosi potencjalne zwycięstwo, które po chwili w taki bardzo prozaiczny sposób, taki właśnie już nie jakiś nadprzyrodzony, kosmiczny, pradawny, ale w taki bardzo prozaiczny sposób przemienia się w spektakularną porażkę i nagle te właśnie wszystkie starożytne miasta, przedziwne istoty, eony, to wszystko jest nieważne. Mamy w centrum ponownie samotnego, zwichrowanego faceta, który nie radzi sobie z życiem i jeszcze przestał brać leki, bo przytępiało jego zmysły co właśnie podkreśla tę jego, jego niewiarygodność tak, w funkcji narratora. Nie, no to z, ja oceniam finał pozytywnie. Wiesz, te ludzkie namiętności, o których ty wspominasz i, i ten, te, to przywołanie właśnie tabletek czy, czy w ogóle tej tego stanu mentalnego bohatera na koniec, ja totalnie kupuję, bo to nie są rzeczy, które się pojawiają w finale, nie? To, to jest podbudowywane, to się dzieje tak naprawdę już no, gdzieś tam od samego początku prawie że, bo i ta tajemnicza kobieta, która gdzieś tam ro odegra rolę w finale, przecież towarzyszy mu od samego początku prawie, i ten wątek tabletek też się przewija, więc to są takie rzeczy, które mm, mają jakiś tam swój kontekst, to po pierwsze, po drugie mi się podoba, że właśnie idziemy w taki kierunek, bo wiesz, ja trochę jak byliśmy w tej środkowej części tekstu, to się zastanawiałem, do czego nas to może doprowadzić, no bo mamy to, to dziecko niesamowite, nie wiadomo w zasadzie, co z nim jest nie tak. No i teraz... Tak, czy to antychyst, nowy chrystus, czy coś tak, jeszcze tak, innego? Tak, czy to w ogóle tam? zwykłe dziecko na przykład, tylko po prostu no sekciarzom odwaliło, no nie wiadomo nieistotne w tej chwili I wiesz, to jest taki motyw, który no, można rozegrać na, na różne sposoby, ale szczerze mówiąc, ja trochę odnoszę wrażenie, że to jest taki motyw, który trudno rozegrać satysfakcjonująco, jeżeli mielibyśmy go spuentować jakoś wiesz, wyraźnie i to, że w którymś momencie właśnie zostawiamy ten wątek on jest spłętowany, on jest domknięty ale, że idziemy krok dalej i tak naprawdę na pierwszy plan wysuwają się właśnie ta, ten, ten wątek takiej jakiejś rosnącej paranoi, takiego zasztucia tego bohatera, to mi się bardzo podoba. To, to ja rozumiem, że to może trochę nie grać niektórym, czy, czy niektórzy mogą się poczuć w tym momencie wybici, czy, czy wręcz oszukani, no bo jednak ten tekst, przez wie Większość czasu idzie trochę w innym kierunku, ale no mówię, mi ta, taka puenta się podoba i co więcej, tak jak powiedziałem, ona wynika też ze wszystkiego, co widzieliśmy wcześniej, nie? Przy czym, no, być może to jest kwestia... To ja cię zaskoczę. No, no. <laughs> Bo e, przy, po pierwszej lekturze e, to tam pod koniec e, mamy taką sugestię, że bohater jest w mieszkaniu i ktoś zaraz wejdzie do tego mieszkania. tak? I tak. my nie wiemy właśnie kto, co i jak. I ja przy pierwszej lekturze po prostu stwierdziłem, że to będzie taka typowa kontynuacja tych właśnie nadprzyrodzonych zdarzeń. Tak, że no bohater był tam świadkiem różnych rzeczy i dlatego tam ktoś się nim interesuje. A po drugiej lekturze tak sobie pomyślałem, że ta cała końcówka, to, to, ten powrót do ludzkich namiętności trochę stawia pod znakiem zapytania całą opowieść mężczyzny. I wydaje mi się, że jest cień szansy, że tak naprawdę przeczytaliśmy tekst o gościu, który po rozstaniu z partnerką może właśnie odłożył leki, upił się czy coś, śledził inną kobietę, zaciągnął ją do mieszkania, zgwałcił, zamordował, przykrył trupa ręcznikami i teraz walczy z paranoją. I może właśnie w tym decydującym momencie do jego mieszkania nie wkroczą ani kultyści, ani cieniści, a po prostu policja zwabiona odorem trupów. Ale nie, no to wiesz, mnie tym nie zaskakujesz, bo przecież ten finał to jest dosyć wyraźne zatoczenie koła. No my przecież tego bohatera poznajemy trochę w tym momencie, w którym się z nim mm -hmm. rozstajemy i tylko mamy ten, tę środkową część, która pokazuje nam, jak on się znalazł w tym punkcie, w którym się znalazł. Bardziej to, co ja chciałem powiedzieć, to to, że być może w tym tekście czuć właśnie, że to jest opowiadanie debiutanckie właśnie w tym aspekcie, nie, że jest takie trochę rozdwojenie tej, tej fabuły i pod tym kątem ja mam wątpliwości, wiesz, czy tutaj nie lepiej by było obrać jakiś wyraźniejszy kierunek. Hmm, ja, ja to uwielbiam. Ja, dla mnie właśnie to jest odejście od tego potencjalnego Lovecrafta, od kopiowania Lovecrafta, mhm. bardziej w kierunku tej świadomości poego, który właśnie bardzo często już na początku mówił, tak, że ktoś ta jest pod wpływem opium czy czegoś tam innego i potem była ta opowieść niesamowita i na koniec My nie wiedzieliśmy, czy ktoś walczył tak, z gotworem, czy po prostu ale to, jest, to jest bezdyskusyjne, tak. nie? To jest dla mnie... Ale mnie się to właśnie podoba i ja tutaj będę tego bronił, bo to, ta droga lektora to w ogóle było jeszcze takie kurczę, a to można jeszcze tak przeczytać, super, tak? Wow. Nie, nie, to, to żebyśmy się dobrze zrozumieli. Mówię, to, to, o czym ty wspominasz, to jest bezdyskusyjne i to pod tym kątem naprawdę dobrze działa, tylko wiesz, ja bardziej wskazuję na to, że cały ten środkowy segment z perspektywy tego, co dostajemy na początku i na końcu... On myślę, że z perspektywy niektórych czytelników może się wydać taki no, wręcz trochę zbędny, cały ten wątek, wiesz, tego dziecka i tego co się tam działo. Ja pod tym kątem mam wątpliwości, mhm. ale, ale wiesz, całościowo ja uważam, że to jest naprawdę dobre opowiadanie, tym ale bardziej, wiesz, że wiesz, właśnie ten początek mhm. i koniec najbardziej ze mną rezonują, więc, więc wiesz, no to... Tak, teraz zrozumiałem, do czego dążyłeś, ale nadal bym bronił tego tekstu, dlatego, że to nie jest tak, że ten, nawet ta moja interpretacja taka bardzo e, prosta, także facet e, no popełnił straszny czyn i, i świruje ostro, to nie to na swój sposób neguje całą tę opowieść, ale jednocześnie pokazuje jego stan psychiczny. Nie, że tutaj to nie jest po prostu volta typu ha, nic z tego się nie wydarzyło, tak? I bohater się budzi i to był tylko sen. Tylko to jest, to wszystko, o czym czytaliśmy w środku, oddaje jego stan psychofizyczny, tak? Oddaje to, co się dzieje właśnie z jego tak, i To jest weirdowe. Ale, ale wiesz, ale nadal to jest dyskusyjne, bo żebyśmy się dobrze zrozumieli, mm -hmm. naprawdę, bo ty mówisz cały czas, ja będę bronił, ja będę bronił, tak jak ja bym atakował. Ja nie atakuję, ja ci tylko pokazuje inny punkt widzenia, no, ale z którego, właśnie, tak, z ja którego to jest. I z, z tego punktu widzenia dla mnie ten, ten środek jest dyskusyjny, bo owszem, to pokazuje e, nam mm -hmm. stan e, psychiczny bohatera, tylko że wiesz, e, ten stan psychiczny bohatera, jego rozchwianie, jego e, jakieś, e, nie wiem, manie, e, prześladowczą, narastającą paranoję czy cokolwiek innego, e, to można było pokazać na e, tysiąc sposobów niekoniecznie. No, tak, tak. Niekoniecznie tak, tak. sięgając do yy, yy, dziecka Boga, antychrysta czy, yy, yy -y. czy Bóg wie czego jeszcze. Przy czym mówię. Czy kosmicznego to, pasożyta. To, to, to tak. No, to, i, I wiesz, i to. to to pod tym kątem, mówię, dla niektórych pewnie będzie dyskusyjne. Ja to kupuję, bo mówię, no po pierwsze dostajemy tutaj kilka świetnych sekwencji, a dwa, że właśnie no nie idzie to w takim kierunku, którego ja się bałem, że wiesz, że mhm. tak naprawdę to będzie tym meritum i dlatego ja cały czas podkreślam, że właśnie mi się finał bardzo podoba i to, że my wracamy właśnie, zataczamy koło i, i wracamy do, do tego początku i tak naprawdę właśnie ten wątek taki stricte weirdowy, horrorowy, trochę schodzi na dalszy plan, to jest dla mnie bardzo dobry zabieg, nie? Gdzie, uh -huh. gdzie wiesz, gdzie nie musimy się skupiać na, na właśnie na tej warstwie, żeby się dobrze bawić tym opowiadaniem. Dobra, jasne. ok to już się nie zapętlamy. Przechodzimy do następnego tekstu, prawda? Delicje teraz. It's Michael, help me, I need help right now. Michael, what's wrong? I'm hurt, I have hurt myself. Oh my God, okay, wait, wait, wait, wait. this is not looking good. Delicje teraz. Taniec Panny Zauer. Już będę czytał po niemiecku, wymawiał to nazwisko. I zanim przejdę do samego tekstu, jeszcze wspomnę, że czytając nocne, jednocześnie słuchałem na Audible Tindalos, Lindkwista, to jest tekst będący jakoś tam uzupełnieniem pozwól mi wejść. I tam w tekście pada taki cytat. Istnieje różnica między obserwacją a szpiegowaniem. Jeżeli w grę wchodzi lornetka, ta granica została przekroczona. I <grybujesz> zapadło mi to strasznie w pamięć, bo ja dosłownie właśnie słuchając a potem przeszedłem do tańca panny Zauer. No i tutaj główny bohater obserwuje przez lornetkę sąsiadkę. O co chodzi? Mamy mężczyznę zafascynowanego swoją sąsiadką, która jak się okazuje dzień wcześniej popełniła samobójstwo. Mężczyzna był świadkiem tego samobójstwa, ale nie zareagował, co nam właśnie szczegółowo relacjonuje. Dostajemy także wgląd w kilka wspomnień. Oraz właśnie w przebieg nocy dzień po samobójstwie mężczyzna obserwuje szarpaną wiatrem nocną koszulę wywieszoną przed oknem mieszkania panny Zauer jedną z dwóch, właśnie zazwyczaj jedną nosiła, drugą prała i w tej jednej się powiesiła, a druga suszy się za oknem. Yy, I mamy właśnie wgląd w jego taki ala strumień, yy, też trochę świadomości. No i Jerry, jak odebrałeś ten tekst? No ja powiedziałem już chwilę temu, delicje. To jest y, fantastyczne opowiadanie, moim zdaniem. Yy, ono jest bardzo proste fabularnie, ale bardzo mięsiste i... Yy, no też dla mnie o tyle zaskakujące, że ja to często powtarzam, to, to pamiętam, że dla mnie też takim pewnym zaskoczeniem było pierwsza lektura powrotu Guni, że dla mnie ten tekst jest też bardzo ciekawy, językowo, czy w formie podania. Bo wiesz, że ja nie jestem czytelnikiem, który zwraca specjalną uwagę na warstwę językową książki. No, nie wiem, czy teraz mogą się na mnie kamienie tutaj posypać, bo to nie jest specjalnie dobrze, no ale no, tak mam. A tutaj szalenie mi się podoba, jak ten tekst jest prowadzony. To trochę się zaczynam niepokoić o Pawła w sumie, bo ilość paranoi na punkcie podglądactwa i cienistych, czy stężenie tego rodzaju wątków jest wysoce, zastanawia, pająki, tak, wysoce zastanawiające, jak na zawartość w nocnych, no ale a to, to może prywatnie go zapytamy o to. Natomiast no fantastycznie jest... Cześć Paweł, masz lognetkę? Jest fantastycznie Szef, ten ja tekst prowadzony, naprawdę. To jest wiesz, takie też znany motyw, nie? czyli y, y, podglądactwo takie, które y, trochę y, my jako czytelnik się zastanawiamy czy zaraz nie zostanie tutaj przekroczona taka, taka wiesz granica pomiędzy tym, co, że gdzieś tam sobie nasza postać biernie w tym wszystkim uczestniczy, a na przykład, że aktywnie dopuści się jakiegoś złego czynu? Tutaj na samym początku już mamy wieś, złamanie trochę tego schematu, no bo wiemy, że bohaterka z naprzeciwka się powiesiła. Ale nie wiemy ale nie dlaczego, wiemy dlaczego. Nie, bo cały ale właśnie, czas nie wiemy do mnie mywać. Mhm. Tak, nie wiemy dlaczego i właśnie ten ta, ta zagadka jest fantastycznie prowadzona i, i na tym poziomie fabularnym który jest mega zaskakujący i yy, no, ten element y, znów taki horrorowy, dziwności, jakiś nadnaturalny, który tutaj w pewnym momencie się pojawia jest y, mm, dziwaczny, szokujący, ale niesamowicie satysfakcjonujący dla mnie. Ale przede wszystkim y, ten tekst właśnie jest podany bardzo fajnie językowo, bo on jest zbudowany czy oparty na liczne powtórzenia i wiesz, ja normalnie bym na to nie zwrócił uwagi pewnie, ale to nadaje fantastyczny taki rytm całej lekturze i wiesz, kiedy... No i ten tytuł, nie wtedy taniec. Tak, dokładnie i, i to jest, to, to, to właśnie do, czy do tego zmierzałem, nie? że wiesz, jak, się, jak jak weźmiemy pod uwagę taką rytmiczność całego tego tekstu, właśnie z zestawieniem z tym, co widzimy z tą też powiewającą sukienką cały czas za oknem, no daje to naprawdę niesamowity efekt, taki no unikatowy, no rewelacyjne opowiadanie moim zdaniem. Mhm. Mm Rytm to jest jedna rzecz, ale tutaj akurat, znaczy, no też to wyczułem oczywiście, tak? Trochę nawet potem zacząłem snuć pewne teorie, ale to na razie zostawię na boku zacząłem się zastanawiać, czy nazwisko takie jest to ważne. I to było piękne, bo zacząłem mieć ciężką rozkminę, no bo załer to po niemiecku kwaśny, tak? Paweł jest z Gliwic, więc pewnie zna niemiecki. No i jeszcze dopytałem, tak, zna. No i właśnie to jest kwaśny w kontekście smaku, ale też skwaśniały, na no zasadzie mleko, ogórki, etc., Albo jeszcze idąc dalej, zepsuty, skiśnięty. Tak? Do tego możemy tego używać w znaczeniu czegoś, co jest trudne, żmudne, znojne, nieprzyjemne. Albo w kontekście nastroju emocji, gdy jesteśmy załek, to jesteśmy źli, wściekli, rozgniewani i tak dalej. I pomyślałem sobie wow, Jakie to jest genialne, żeby użyć właśnie tego nazwiska tutaj do opowiadania o żmudnej egzystencji, o bezsennych nocach, o samotności i w końcu o eskalacji w postaci samobójstwa. No właśnie to nazwisko panuje, pasuje doskonale i do tego do samobójstwa dochodzi nie z rozpaczy, a właśnie z pewną nutą determinacji, i już wiesz, w mojej głowie zaczęły się układać obrazy typu e, ta egzystencja bohaterów jest jak mleko, e, za młodu słodkie, ale szybko kwaśnie aż w końcu się psuje. <słuch> ja wiem, że teraz możesz mieć zabawnie, Paweł to się pewnie trzyma za głowę i tak, boże, o czym oni gadają w tym podcaście, e, ale po prostu zacząłem, y, y, y, wiesz, widzieć to wszystko w tym tekście i y, później o tym wszystkim, jak już zacząłem sobie być przekonanym, tak, że właśnie widzę więcej, przeczytałem, co Paweł napisał na swoim fanpage'u, bo nie wiem, czy wiecie, kochani, ale Paweł na fanpage'u w ramach promocji tego zbioru publikował takie krótkie notki od autorskie, gdzie zdradzał troszkę, w jakich okolicznościach dany tekst powstał, czy właśnie czym się inspirował. Coś takiego jak na przykład King w swoich zbiorach też czasami umieszcza. No i okazało się, że tak naprawdę inspiracją dla tego tekstu był demon zapożyczony z Lemegetonu. No ja mojego Lemegetonu nie mam pod ręką, więc nie mogłem szukać, odszukać, tutaj i sprawdzić. Ale no to tym bardziej, tak? to jest dobra robota, że totalnie jakoś wyparłem trochę z głowy na przykład... Bardzo istotną, myślę, postać pawia i zacząłem bardziej się skupiać właśnie na tym, jakie życie wiedli nasi bohaterowie, tak i czy na przykład ta końcówka, to jest spełnienie marzeń i takie symboliczne scalenie się z obiektem fantazji naszego bohatera, czy może kara, kara właśnie za bierność dzień wcześniej, może miał wyrzuty sumienia, a może tak naprawdę to nie on był obserwatorem, a był właśnie obserwowany, był obiektem obserwacji. No... No, widzisz, tutaj. Moja nieznajomość niemieckiego uratowała mnie przed dywagacjami tego rodzaju. No Ale <laughs> Megatonu też pewnie nie czytałeś. Nie? Nie, nie, nie, nie czytałem, nie czytałem. To prawda. A mimo to bawiłeś się dobrze i doceniłeś, no. Hmm. Więc znowu plusik, tak? Za to, że te wszystkie drobne elementy działają na tylu płaszczyznach tak? i że różni czytelnicy mogą wyciągnąć z tego różne rzeczy i wszyscy jakoś tam dobrze się bawić przy tym. No dobra, to przechodzimy do tekstu bez tytułu. Jest rok 2022, pandemia dalej trwa, i nagle skończyła się opowiadanie. Z naszej perspektywy skończyła się chyba piąty raz od początku trwania pandemii. czy znaczy, tak, rząd ogłosił już któryś raz z kolei koniec, ale wiemy, że, że to, co mówi rząd, to, to, to, to nie, oni mają jakiś inny sposób na poznanie rzeczywistości chyba, no są. Nie wiem, jacyś inni, właśnie, w tym rządzie, ale nie mówmy o polityce, mówmy o opowiadaniu bez tytułu. Główną bohaterką jest Lilia, która budzi się w swoim mieszkaniu w bloku i uświadamia sobie, że nie może opuścić tego mieszkania. Ktoś zabarykadował drzwi wejściowe. Ktoś inny mierzy z broni palnej w jej drzwi balkonowe, a jeszcze inne osoby w skafandrach ochronnych zabijają okna mieszkania deskami. No i szybko się okazuje, że problem ma nie tylko Liria, prawdopodobnie cały budynek i dodatkowo no nasze pierwsze skojarzenia to oczywiście pandemia jakieś ognisko może wirusa ale szybko okazuje się, że w świecie przedstawionym nie chodzi po prostu o zagrożenie biologiczne a o zbliżające się przyjście króla przyjście do którego prawdopodobnie dojdzie już niedługo w tym właśnie bloku Chambers w czasach covida, w czasach zarazy co powiesz Spodziewałeś się tego? Bo ja byłem w totalnym szoku, jak gdy nagle właśnie odeszliśmy od tej takiej rzeczywistości znanej nam trochę inne kierunki. No, jakby samo tego rodzaju konotacje no, były dla mnie zaskoczeniem, no bo jak się miałem spodziewać się ta, takiego zestawienia. Natomiast to jest kolejne bardzo dobre opowiadanie. Czuć tutaj przede wszystkim bardzo umiejętnie i wiarygodnie oddany ten taki klaustrofobiczny stan wiesz, tego przebywania w odcięciu, nie? Gdzie, mm -hmm. który, no, no, którego wszyscy doświadczyliśmy. Paweł nie, nie kryje się z tym, że to opowiadanie właśnie bardzo mocno było zaimprzywane za jakby katalizatorem właśnie dla niego była uh -huh. pandemia i ten pierwszy lockdown, gdzie wszyscy byliśmy w zamknięciu i to czuć i to się wylewa z tego tekstu, bo wiesz, bardzo on ze mną też rezonował na tym poziomie, na tym takim bazowym poziomie. Tak, no bo Paweł wychodzi od wylania na papier tego pandemicznego niepokoju, tego zmęczenia też izolacją, bo ona tutaj może nie trwa jakoś bardzo długo, no ale czuć to zmęczenie i to jest ten taki kolektywny wręcz lęk, którego tak jak powiedziałeś, wszyscy doświadczyliśmy. Nie, nie, nie każdy mieszkał sam, tak jak tutaj bohaterka, bohaterka z kotem w tym mieszkaniu. tak, no Niektórzy byli tam może z bliskimi, może nawet z całą rodziną gdzieś w tym domu, ale ka na każdym się jakoś to ta nawet częściowa izolacja odbiła. Nie? Tak i, i wiesz, i myślę że ten tekst właśnie będzie rezonował dobrze z wieloma czytelnikami, no bo akurat możemy mówić o takim doświadczeniu kolektywnym, nie? jak rzadko się mhm. zdarza, nie? Że, nie wiem, zawiedzionej miłości, depresji, jakiejś tego rodzaju rzeczy, na których często są budowania, budowane opowiadania grozy, może nie każdy doświadczył, a lockdown zaliczyliśmy wszyscy, jak Polska długa i szeroka, więc tutaj pod tym kątem to jest ciekawe. Doświadczenie, czytać tego rodzaju opowiadanie, ale bardzo mi się podoba właśnie, że Paweł jakby na tym nie poprzestaje, tylko subtelnie, ale coraz jakby intensywniej z biegiem tekstu są naruszane granice tej naszej rzeczywistości i to mi się bardzo podoba bo znaczy czu, czuć tutaj pewne właśnie takie wajby, pewnie Chambersa, no jak mamy króla to, to, to wiadomo, że pewnie można by przywołać króla w żółci. Zresztą Paweł chyba w tych notkach, o których ty wspominasz na fanpage'u też o tym wspomina, jeżeli dobrze pamiętam, bo dawno temu te, te notki czytałem. Ale też jak idziemy w takim kierunku, to w ogóle można powiedzieć, że to jest taki trochę tekst, który oddycha właśnie taką klasyczną grozą, na przykład mi się z Birsem też trochę kojarzył, nie? gdzie jak mamy w którymś momencie takie sekwencje mocno otwierające, że tak powiem, ten zamknięty świat naszej bohaterki, to miałem, hmm. wiesz, prawie pola karkosy przed oczami. <laughs> Nomen omen. No, tak, tak, więc, tak. więc wiesz, więc to, to naprawdę fajnie, fajnie działa, a poza tym Znów, ja naprawdę to, po czym te opowiadania będę wspominał, czy, czy z jakie elementy najlepiej zapamiętam, to jest to, że Paweł ma taką, mimo wszystko mam wrażenie, rzadką umiejętność konstruowania bardzo zapadających scen w pamięć czytelnika. I tutaj znowu dostajemy jedną taką sekwencję, która kiedy się wydarza i mam na myśli, wiesz, pierwsze spotkanie z sąsiadką i okoliczności tego spotkania, to, to jest takie po prostu wow, nie? Co tu się w ogóle zadziało, nie? I po prostu to jest tak dobrze napisane i, i to jest naprawdę, ja uważam, że to jest duża sztuka wprowadzić tego rodzaju element, który będzie działał na tym poziomie niesamowitości, a który nie będzie taką nie będzie wybijał, nie będzie bawił tak, nie, nie będzie żałosną jakąś nie będzie tak, tak, karykaturą, ty... takim, takim właśnie czymś, czymś co, co czytelnik uzna, że nie że to jest za dużo, nie? że to, to nie, nie pasuje nie? że to jest z jakiegoś innego rejestru yy, no tutaj to w nie jest nie ma. Czapy, jak teraz o tym myślę, ale w tekście to, to działa to działa doskonale no, no działa, bo no. wiesz, bo znowu to jest, to jest yy, po prostu dobrze podbudowane i w momencie kiedy yy, ta sekwencja się dzieje ona jest odpałowa totalnie ale, ale wiesz, no znowu możemy się zastanawiać, nie? na ile to jest na przykład nasza bohaterka i y, jej po prostu już głowa, która y, odleciała w związku z y, postępującą izolacją. Y, na ile to jest właśnie jakieś nie, niesamowite, y, przenikające do, do naszego świata. Y, no to znów bardzo, bardzo dobrze y, rozpisany, skonstruowany i poprowadzony tekst. Mm. Jeszcze z takich rzeczy zapadających w pamięć to w ogóle wykorzystanie kota nie w tym tekście. Tak, tak. I y y <laughs> znaczy, ja wiem, że Paweł akurat ma koty, więc pewnie trochę z własnego doświadczenia też mógł pisać, ale właśnie to jak na przykład kot tutaj gdzieś agresywnie reaguje na dźwięk ostrzenia paznokci króla czy coś, kurczę jakie to było fajne, nie? Takie, takie właśnie mocno horrorowe, na swój sposób klasyczne, ale właśnie na swój sposób też bardzo aktualne, bo gdy następuje, bo to nie jest wolta tutaj, tylko takie stopniowe przejście, Paweł wjeżdża z tym królem i część osób może czuć się jakoś tam zdezorientowana pewnie, trochę się klimat zmienia, ale na swój sposób całość zostaje jednak spójna, tak, aktualna, świeża i klasyczna właśnie zarazem. I to, to mieszanie różnych elementów udaje się Pawłowi bardzo dobrze, ja się totalnie nie spodziewałem, że to pójdzie w tym kierunku, myślałem, że to będzie właśnie takie bardziej przyziemne, pandemiczne opowiadanko, Ewentualnie, właśnie mówiące o, właśnie bez żadnych nawiązań, o tym pojmowaniu rzeczywistości w osamotnieniu i w izolacji, ale nie dostaliśmy coś znowu ambitniejszego. I e, <grym> możecie mi wierzyć lub nie, znaczy e, to nie jest spowodowane tylko lekturą tego tekstu, bo trochę tego zważałem już wcześniej, ale po przeczytaniu tego opowiadania e, kupiłem sobie metalowy plakat z wizerunkiem Hastura. Rozważałem to wcześniej, ale to można powiedzieć, że Mateja mnie ostatecznie przekonał. Czy ty tak już któryś raz używasz w stosunku do jakiegoś opowiadania z tego zbioru, że to jest coś ambitniejsze. To jest o tyle ciekawe w kontekście tych opowiadań, że mam wrażenie, że poza takimi tymi najkrótszymi impresjami, które są po prostu bardzo takie intensywnie weirdowe, to... Mm -hmm. Fascynujące jest to, jak te teksty są właśnie gdzieś tam ambitniejsze, tak jak mówisz, ale one absolutnie nie tracą walorów stricte takich rozrywkowych. To jest pod kątem jakby takiego, wiesz, połączenia y, ty, tych dwóch światów, które często się bardzo wyraźnie rozdziela, to jest coś, co, co wydaje mi się należy podkreślić, nie? że y, to nie są teksty takie, które gdzieś tam możemy sobie w głowie mieć właśnie, że, że weird czy horror taki trochę ambitniejszy, że to będzie jakiś tam snuj albo dziwność, łamańce językowe i, i, i to wszystko. Ale nie, tutaj naprawdę nawet jeżeli mamy jakieś takie ambitniejsze tematy czy ambitniejsze formalnie rzeczy czy cokolwiek innego, to mówię to jest dla mnie niesamowita umiejętność żeby napisać to w ten sposób, że te teksty będą działały na kilku poziomach. Mm -hmm. Tak. Znaczy ja myślę, że nadal no, taki czytelnik właśnie, nie wiem, fantom piasu i tylko wam tą prosto się odbije mimo wszystko, ale no bo część tekstów będzie nie do przejścia wtedy, chociaż to raczej te krótsze, więc... No tak, te no mówię, no, te, te, wiesz, te jak... weirdowe takie impresje, no to, to jakby wiadomo, no to już jest coś, to, to jest kategoria dla fanów, Tak, nie? ale w sumie tutaj też w tym tekście może uznać, nie, że w którymś momencie w ogóle nie wie, co się dzieje i, i dziękuję, tak, w połowie opowiadania, ale mimo wszystko, no jak na miksowanie takich rzeczy na pozór nieprzestających do siebie, no to ciężko by było to zrobić lepiej, nie? Żeby zachować jednak ten poziom i nie, nie, nie zejść zbyt nisko, powiedzmy. Hmm. I naprawdę tak się zastanawiam, nie? Czy jak Paweł nas słucha, to że tam sobie nie myśli, Boże, skąd oni to wzięli? O czym oni mówią? Albo w ogóle nie zrozumieli, o co mi chodzi no. Możesz dać znać w komentarzach. To no też tak może być. Może Potem, tak co sądzisz? Mm -hmm. I tak na marginesie myślałem, żeby to zostawić na trzecią część, ale powiem już teraz, że cieszę się, że Paweł wydał tę książkę i że się za nią wzięliśmy, bo przy tej trochę ambitniejszej grozie ja zawsze mam takie trochę poczucie lęku pod kątem recenzji, nie? że właśnie omówienie czegoś, że jak co, ja biorę książkę, która jest prosta, rozrywkowa czy jest kiepska, tak, no to tam nie ma zazwyczaj drugiego dna, łatwo jest o tym mówić i nawet poddać właśnie dekonstrukcji analizie, a znowu przy tych weirdach, no czasem człowiek ma wrażenie, że kurczę, może czegoś nie załapałem, Także czasem właśnie czyta się taki tekst, teraz też tak naprawdę No to, że czytałem niektóre opowiadania po dwa, trzy razy mi w sumie mocno pomogło i ułatwiło gdzieś tam ułożenie sobie tego w głowie i trochę tak się lękałem na przykład omawiać pewne rzeczy, żeby też potem ludzie się nie poobrażali, że coś spłycam czy coś, a tutaj na szczęście Paweł wiem, że się nie obrazi, więc przeciera szlak i będziemy mogli potem trochę więcej takich trochę ambitniejszych, ciekawszych rzeczy omawiać. Czuję, że przetarłem właśnie szlak i będzie dobrze. Jesteś ze mną? Jestem. No nie no, co, co nie będę nic tu komentował. No. Ładnie się uzewnętrzniłeś. <śmiech> nie, nic, nic już wiesz. Nie wymaga mojego komentarza. Okej. Okay. No dobrze, no to dziękuję Ci serdecznie za odbywanie tej podróży razem ze mną. Również dziękuję Ci bardzo. A Wam, kochani, dziękujemy za uwagę i tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu